Po słynnym pokazie lotniczym nad naszym domem dokonanym przez wuja Edwarda Metlera, postanowiliśmy z Barbarą zarysować plan działania dotyczący mapy wojskowej setki, którą dostaliśmy w podarunku od stryja Witalisa. Uznaliśmy, że mapa pozostanie nietknięta, ale za to ją skopiujemy. Przyłożyliśmy do mapy przeźroczysty pergamin i przystąpiliśmy do kopiowania. Kopiowaliśmy wszystkie te obiekty, które uważaliśmy za najważniejsze i podstawowe, a więc polne drogi, bagniska, nasze i okoliczne budynki. Posługiwaliśmy się ołówkiem kopiowym, pastelami będącymi własnością tatusia, który od czasu do czasu lubił sobie malować. Ten ciąg do malowania i rysowania pozostał u niego jeszcze z lat chłopięcych, kiedy to malował na porcelanie w fabryce ćmielowskiej. Mieliśmy także potrzebne w kopiowaniu tusz, stalówki, tak zwane krzyżówki, drewniane krzywiki, barbary, dokładny kontomierz, a także komplet cyrkli. Nie była to dla nas łatwa sprawa, bo mieliśmy mało doświadczeń. Na przykład okazało się, że nie każdy tusz był przyjmowany przez pergamin. Ale od czego była odległa od nas o jakieś 2,5 km fabryka papierów w Mirkowie? Barbara siadła na rower balonowy tatusia, a ja na rowerek Barbary i w mig znaleźliśmy się przed gabinetem dyrektora naczelnego fabryki Mirkowskiej. Pani sekretarka w fabryce zawiadomiła dyrekcję, że przyjechały jakieś dzieci z sąsiedztwa z Nad Wisły i mówią, że nie ruszą się bez posłuchania. Pan dyrektor był nieco zdziwiony i zaskoczony, ale widząc, że dzieci były grzeczne, umiały dygnąć, przeprosić za niespodziewaną wizytę i jasno określić jej cel, uśmiechnął się i posłuchał wyjaśnień. Robimy kopię mapy okolicy nad Wisłą, mapy wojskowej setki, kopię, na której naniesiemy obiekty, które istnieją w rzeczywistości. Jest to potrzebne dla naszych szkolnych wędrówek na koniach, tłumaczyliśmy. Pan dyrektor parsknął wielkim uśmiechem i polecił maksymalnie pomóc upartym dzieciom. W fabryce papieru dostaliśmy wszystko, o co prosiliśmy. Dyrektor uśmiechnął się raz jeszcze, gdy zapytałem, ile płacimy. Dostaliście wszystko, o co prosiliście, powiedział dyrektor. W zamian chcę zobaczyć tą waszą mapę, na której będą także obiekty całego mojego Mirkowa. Obiecaliśmy tak uczynić i zapytałem jeszcze, czy możemy liczyć na pewną pomoc techniczną, bo u nas w łęk nie ma światła elektrycznego i czy moglibyśmy w związku z tym ładować w fabryce nasze akumulatory. Powiedziałem, że mamy zamiar uruchomić radioodbiornik do odbioru rozgłośni warszawskich. Pan dyrektor obiecał nam pomoc, a także pomoc techniczną do naładowania akumulatora. Wróciliśmy z Barbarą do domu, obładowani sprzętem. Pamiętaj, pouczała mnie Barbara, grzeczność i kultura zawsze popłaca. Zawsze. No to teraz, Barbarko, na koń i zwiedzamy okolicę, zakomenderowałem. Ja siadam na karę Klacz, która powinna więcej spacerować. Tak zarządził tata i mama, twierdząc, że kara za dużo czasu stoi w stajni i powinna więcej wędrować po okolicy. Ty, Baśka, siadaj na siwą Śmielowa, komenderowałem dalej i jedziemy w okolicę. Do tej naszej wspólnej pierwszej końskiej przejażdżki przyczynił się nasz pracownik, pan Stefan Sieracki, który został przez mamę zwolniony na pewien czas od prac w ogrodzie i przy szklarni, czyli tzw. inspektach. Z tego powodu powstały dwie małe dworskie awanturki. Antoni Abramczyk, główny fornal, nie chciał wydać sierackiemu siodeł i trezli do naszej przejażdżki. Trudno mi było to wszystko zrozumieć. Barbara wyjaśniła mi, że w gospodarstwie idzie pewna bijatyka o tak zwaną hierarchię, o to kto tu jest ważniejszy i kto więcej znaczy. Ja i ty, mówiła siostra, musimy popierać Stefana Sierackiego, bo jest najinteligentniejszy ze służby. Wykorzystamy fakt, że smali cholewki do naszej kucharki Weroniki. Co ty mówisz, Baśka, żachnąłem się. Jakie cholewki smali, nic z tego nie rozumiem. Barbara miała pewne trudności, żeby mi wytłumaczyć sprawę smalenia cholewek do Weroniki, ale w końcu z trudnością załapałem. Mama wręczyła Stefanowi klucz do uprzęży cugowej i niebawem konie wyczyszczone i osiodłane stanęły przed domem. Stefan przymocował je za tręzelki do ogrodowego parkanu, a ja podniecony zawołałem. – Baśka, siadamy kobyłki u płota, zupełnie jak w przysłowiu. Tymczasem tuż obok, przed domem rozgrywał się zupełnie inny dramat. Witrawola, nasza pokojowa, karmiła psy, a tych było w łęk mnóstwo. Ćmielowska suka muza, przepiękny wodołaz z poprzerastanymi łapami jak kaczka. Jej szczeniak czarny, puk, rozbój wilkoborowy, ciapek kundelek pokojowy, warta, suczka bardzo czujna, która pilnowała obejścia w nocy. Liczba piesków w gospodarstwie wahała się zawsze w granicach od pięciu do sześciu, a każde psisko spełniało swoje zadanie. Nie wszystkie były wiązane. Wiązany nie był wyżeł Mars, wytrenowany przez tatusia pies myśliwski. Witrawola rządziła psami, karmiła je, czyściła, czesała, aż psie towarzystwo lśniło. W chwili, gdy konie stały przy parkanie, a Witrawola nakładała jedzenie dla psów w garnki psie ustawione rzędem, mama zauważyła, że Witra jakoś nieuczciwie dzieli psie jedzenie. Przerwała rozdawanie jedzenia i poleciła witrze wlać wszystko do jednego kotła, zamieszać i rozdać ponownie, tym razem porówno, na każdy psi pysk. Witrze łzy pobiegły z oczu, lecz wiadomo było w Łęk-Pelin, że z dziedziczką nie ma żadnej dyskusji. Nawet ksiądz proboszcz skarżył się, że pani ma osobliwą wiarę w Boga i rzadko z mężem bywają w kościele. A twierdzi, że najdobitniej boskie siły ujawniają się w inspektach, gdy maleńkie roślinki startują z nasionek, a potem zakwitają. Mama jednak sobie doskonale radziła z księdzem proboszczem. Skarżyła się na turkwieja podjadka, który niszczy sadzonki, ale sprawa kończyła się na okrągłej srebrnej monecie i wszystko, co boskie i ludzkie było załatwione. Ale wracając do witry i karmienia psów. Sprawa się komplikuje. Psie jedzenie wróciło do wspólnego kotła, zostało wymieszane i ma być teraz dzielone porówno. Jest podzielone, lecz kiedy już jest w miskach, psy podchodzą, wąchają i odchodzą. Nie chcą jeść. Witra wola płacze. Barbara się zorientowała i powiedziała: Mamo, psy mają swoje smaki, a witra wie, co który pies lubi. Wszystko zostało załagodzone jak zwykle za pośrednictwem srebrnej monety. Mama była hojna, może czasem z nadmiarem. Tata często się gniewał za takie rozdawanie, ale mama taka już była. – Baśka na koń! – zawołałem. – Popatrz już słonko nad horyzontem wysoko. Stefan Sieracki przytrzymał konie i usiedliśmy. Pochyliłem się z konia i szepczę Stefanowi do ucha – Panie Stefanie, niech pan smali cholewki do Witrawoli, a nie do Weroniki. No niech pan spojrzy, jaka ona jest przepiękna, z tymi łzami w oczach. Co pani czgada? Jakie tam cholewki, nic nie rozumiem. Z Witrawolą nie porozmawiasz. Ona jest dumna. Bez kija nie podchodź. Wyjeżdżamy z Barbarą w pierwszy obchód po okolicy. Baśka jest pięknie ubrana przez Witrawolę. Warkocz powiewa na wietrze. Ja jadę z tyłu. Wyjeżdżamy w kierunku na obracający się wiatrak pana Kluczyka. Mijamy pierwszy dołek obkoszony po bokach przez jakiegoś gospodarza. Włościan uchyla czapki i kłania się nisko, po czym macha ręką i podbiega do nas. Nazywa się Wojciech Odoliński. Nazywam się Wojcieszek, powiada. To ja z państwa tatusiem walczyliśmy w roku 20 w Bitwie Warszawskiej. Byłem ordynansem. Mieszkam w Ciszycy. To nie tak daleko. Zapraszam państwa do mnie na dojrzałe już czereśnie. proszę, przyjedźcie. Zeskakując z konia, obejmuję Wojcieżka w pół i całuję w policzek. Jest zakłopotany. Ale pan Wojcieszek jest bohaterem z lat dwudziestych. To on namówił adeptów na księży, żeby wsiadali na nasze konie mniszkowe Śmielowa. Kuria warszawska zabroniła wtedy adeptom siadania na koń i uczestnictwa w wojnie z bolszewikami, a pan Wojcieszek ich przekonał. – Co wy? – wołał. – Czerwone atakują stolicę, a wy, bezczynne, zastraszone? – ja nie ma racji. Jej najświętsza panienka wszystkim odpuści. Wczoraj jak szedłem z rozkazami, to na nalewkach już nasze chciały wieszać czerwony sztandar. A ja go po drzewcu pałaszem. Szabli nie miałem, ale pałasz po dziadku miałem ostry i zwaliłem czerwoną płachtę. Wzruszające było to spotkanie z Wojcieżkiem. Popłakaliśmy się wszyscy. Barbara z chlebaka wyciągnęła termos z kompotem i wręczyła Wojcieszkowi. Rozmowa się przeciągała, a wiatrak drewniany pana Kluczyka, oddalony od nas o jakieś kilkaset metrów, do którego mieliśmy jechać w odwiedziny, nieustannie kręcił wielkimi skrzydłami. Andrzej Cielecki